Tam bajkę powiedzą. I co tam bajka? Zawsze prawda jest lepsza niż bajka. A pewnie, pewnie, że lepsza. Prawda jest ze wszystkiego najlepsza.